Anusz Widelec. Dzisiaj można już powiedzieć, że to będzie tradycja, ponieważ w dzisiejszym podcaście usłyszycie kolejnego gościa, ale będzie to w pewnym sensie premiera, a to z tego względu, że gościem będzie kobieta, a tą kobietą jest... E, dzień dobry, z tej strony Kaszana. Dobrze, witamy serdecznie. E, chyba musisz troszeczkę odsunąć mikrofon od ust, bo wysłychać Twój wydmuch. Rozumiem. O, teraz lepiej. Okej, okay, dobrze. Kaszana, dobrze. Więc Kaszana jest naszym dzisiejszym gościem i bardzo Cię proszę, ja przypomnę, ponieważ nie wiem, czy Ty akurat jesteś naszą słuchaczką, to ja przypomnę Ci, że nasz podcast Anusz Widelec jest sloganowo nazywanym najsmaczniejszym podcastem w sieci, albo tak humorystycznie a jego tematyką, jest, którą poruszamy w tym podcaście, jest temat jedzenia, przygotowywania sobie jedzenia i spożywania posiłków takich, których wiemy, z czego one się składają. Mówię, że w naszym podcaście, z tego względu, że prowadzę go razem z Pawłem Prokopowiczem i Ty zgodziłaś się opowiedzieć nam, czy opowiedzieć słuchaczom przy okazji o tym, Jakie potrawy lubisz? Powiedz mi, jakie trzy lubisz polskie potrawy? Albo potrawy, które Ci się wydają, że są polskie. Hmm, jeżeli chodzi o polskie potrawy, to nie lubię rosołu. <grym>, jeżeli ja to... Mm -hmm. Wiesz co? Polskich potraw, to nie wiem, raczej schabowy, mm -hmm. na pewno. E, bigos lubię, ale to nie jest polska potrawa, wbrew wszystkiemu. Mm -hmm. I ostatnia polska potrawa, to będą pierogi ruskie. Dobrze, w porządku. Czyli y, tutaj wymieniłaś trzy potrawy, z czego jedna była, potrawa była zupą. Czyli, czy to znaczy, że nie lubisz zup? Nie, nie. Mam straszny uraz. Kiedyś na pielgrzymce przez dwa tygodnie codziennie były zupy i od tego czasu nie lubię zup. Aha, no dobrze, ok. Nawet zupy krem? A zupy krem to jest inna sprawa. Dobrze, w porządku. Z tego co wiem, poprawnie jeżeli się mylę, Troszeczkę podróżowałaś po świecie, i um, chciałbym się zapytać Ciebie, czy um, jakaś potrawa, czy może dwie lub trzy potrawy, um, które możesz wymienić z nazwy, które utkwiły, cię, utkwiły Ci w głowie e, po odwiedzinach, czy po jakichś tam wakacjach, czy jakichś tam wyjazdach zagranicznych? Mm, przede wszystkim hummus, falafel i pita. Okej, okay, a tak bardziej po polsku hummus to znaczy. Humus to jest um, po polsku zbudwiała warstwa liści, tak to rozumieją geolodzy, uh -huh. a jeżeli chodzi o gastronomię, uh -huh. to jest taki przecier z ciecierzycy. To jest polska odmiana białego groszku. Jasne, tak, to już wiem. Dobrze, następna. Falafel to są takie kotleciki, które robi się z ciecierzycy, kolendry, tam czasami jeszcze orzeszków, no zależy, tak różne rzeczy z tego co tam się dodaje. To są takie kotleciki na głębokim oleju z falafelu właśnie smażone. To, czyli bez dodatku mięsa, tak? to są same warzywa tak, tak dokładnie dobrze, i trzecia? to jest pita, to są takie chlebki które głównie jedzą y, właśnie palestyńczycy, ale też zauważam, że Żydzi y, takie dosyć cieniutkie tak zwane podpłomyki, to chyba w Polsce tak się nazywa czyli ciasto bez drożdży mąka i woda no, do tego jeszcze dodaje się czasami drożdże, ale z tego co wiedziałam bardzo malutko Mhm, dobrze. a nóż widelec? Najsmaczniejszy podcast w sieci. Okej, okay, dobrze, więc po takim mamy wstępie, e, przejdziemy do zasadniczego tematu, bo dzisiejszym tematem będą dwie potrawy, o których nam opowie kaszana, tak? Tak, dokładnie. Więc pierwszą potrawą jest moja ulubiona. To jest taka robiona na szybko pit, pita tortilla. Mhm. Ją się robi tak z 30 minut ze wszystkim. Ona mhm. składa się z takiego dużego placka. Można kupić gotowe takie placki do tortilli jeżeli nie, to bardzo łatwo można zrobić z samej mąki i wody. Wystarczy tylko wymieszać, wrzucić na patelnię taki placek rozwałkowany, taki długi naleśnik, chwilę poczekać. Dobrze, jakie proporcje, powiedzmy, od czego zaczynasz? Czy bazą jest powiedzmy, powiedzmy, są, jest szklanka wody, czy bazą jest, są na przykład dwie szklanki mąki i później dolewasz wodę, żeby uzyskać jakąś konsystencję? Powiem Ci szczerze, że zawsze robię to na oko i to tak bardziej jest na wyczucie, bo czasami to, tam troszeczkę za dużo tej wody i ten placek jest już zbyt taki ciapaty. Mm -hmm. No i trzeba trochę dla, wtedy dla równowagi tej mąki dosypać, więc no, zależy jak kto lubi. Dobrze, jaka ma być konsystencja? Czy możesz ją porównać przykładowo nie wiem, do gęstej śmietany albo do plasteliny? Jaka to ma być konsystencja, Twoim zdaniem? To ma być taka bardzo lepka plastelina. Mhm, mm okej. Okay. Taka miękka plastelina, długo wygniatana w rączkach, taka ciepła. Jak tak, dokładnie. Się tam okay. I taką tortillę rozwałkowujemy wałkiem na taki placek i co z nią dalej robimy? Smażymy ją na paterni, tak? Tak, bez żadnego tłuszczu, bez mhm. żadnych innych. Dodatku po prostu czekasz, aż ci ten placek stwardnieje. Okej, okay, dobrze. Z jednej z drugiej strony, czy tylko z jednej? No ja robię z reguły z dwóch, ale jak ktoś uważa, że z jednej mu wystarczy. Okej. Okay. Dobrze, w porządku. I taką, ten placek ściągamy z patelni, kładziemy na jakiejś desce albo na dużym talerzu i tak. co dalej? I do tego placka ja proponuję zawsze dokładać troszeczkę sałaty, może być pekińska, może być lodowa, wszystko wedle uznania jak kto woli. Ja dzisiaj robiłam z pekińską i też była przepyszna. Do tego dajesz warzywa po kolei, na przykład takie podstawowe, kukurydza, groszek, fasolka, też pomidor, bardzo dobrze się z tym komponuje. I ostatni dodatek jest mięsny, ale nie jest obowiązkowy. Ja zawsze proponuję kurczaka pieczonego w piekarniku bez tłuszczu z samą panielką wymaczonego wcześniej w mleku. No to z tym kurczakiem to troszeczkę skomplikowane jest. Wróćmy chwileczkę do tej um, kapusty pekińskiej. Czy tą kapustę po prostu obierasz z, z tych zewnętrznych liści i szatkujesz, czy całą jakoś gnie, gnieciesz i to wszystko robisz w jakieś miejsce, czy jak? Powiem ci tak, na początku odcinam tą końcówkę, bo ona mm -hmm. jest tego, co w ogóle dla ludzi niekoniecznie jadalna i zdrowa. Tak. Potem dzielisz na pół, wyciągasz te największe liście, one i tak z reguły są pogniecione, jakieś uh -huh. tam nadpsute. Uh -huh. Oczywiście wiadomo, że myjesz te listki, tak. co ci zostają te mniejsze, wszatkujesz i tak wrzucasz takie właśnie, takie bardziej ćwiarteczki. Do miski. I następnie tam kolejną rzeczą była był pomidor. Pomidor z puszki, czy taki naturalny, zlany wrzątkiem, żeby obrać ze skórki, czy ze skórką kroisz? Ja lubię ze skórką, ale znam ludzi, którzy wolą bez skórki. Najlepiej taki zwyczajny, świeży niż ten z puszki i go wtedy w takie raczej plasterki. Aha, plasterki. Nie słupki czy kostkę, tylko plasterki. Dobra. I co tam jeszcze było? Przepraszam, że Cię przypomnij. Kukurydza, groszek i fasolka. Aha, kukurydza z puszki i groszek z puszki, czy najlepiej. mrożony. No, bo, bo jest teraz po prostu zima, dlatego nie mamy takich świeżych produktów. Wiadomo, że najlepiej używać świeżych produktów, ale jak nie ma, no to myślę, że możemy swobodnie polecić naszym słuchaczom, żeby się ratowali z puszki groszkiem i kukurydzą lub na przykład mrożone. I to wszystko mieszasz i dodajesz, powiedziałaś, oliwy, tak? Nie, nie wspominałam co o oliwie. A, to mnie się wydawało, przepraszam. W porządku. Dobra, i co dalej? To wszystko jest skrojone, dodane są, wszystko dodajemy według uznania, czyli powiedzmy na tą ilość dodajemy przykładowo, no nie wiem, powiedzmy tak dla zobrazowania, po dwie łyżki kukurydzy, dwie łyżki groszku, dwa pomidory skrojone w plasterki i mhm. co jeszcze? Jak już mówiłam wcześniej, sałatę, dwukapustę pekińską tak. i taka wskazówka, lepiej to układać wszystko w jednym takim paseczku, żeby potem ten placek nam się nie rozpadał, żeby nic się nie wysypywało. W paseczku. A co masz na myśli? Po środku, tylko taki paseczek. taki jakby Aha, rozumiem. Z tak, tego wszystkiego tak, układasz. Aha, rozumiem. I to wszystko z tych dodatków. Tam jeszcze wspomniałaś o tym, o tym kurczaku, ale to jeszcze, jeżeli pozwolisz, to później do tego wrócę. Jasne. Bo powiedziałeś, że można dać jeszcze jakieś inne mięso według uznania, lub na przykład w ogóle nie dawać mięsa, albo na przykład skrojone. Wcześniej przygotowane takie, powiedzmy, jeżeli to byłoby danie takie wegetariańskie, to sojowe, takie kotleciki. I jak pokrojone, najbardziej. Przygotowane wcześniej, pokrojone w paseczki na przykład. I to wszystko układamy w, no, po środku, taką, jakby taki wałeczek, tak jak powiedziałaś. I co dalej? i wtedy musisz zawinąć ten cały naleśnik, który zrobiłeś ja do tego używam folii aluminiowej bo ona tak fajnie trzyma to wszystko razem nawet można wtedy fajnie pozniatać i uformować um, i zawijasz to wiesz jak się zawija w rapy bo to ciężko opisać bierzesz po prostu z obu stron i jeszcze od dołu i składasz po połowie no właśnie, no właśnie, wtedy? właśnie, o to się chciałem zapytać, bo powiedziałeś, że zwijam, no to jak ja bym zwijał od początku, to w środku byłoby pusto. Czyli robimy raczej w ten sposób, że go składamy na pół, żeby to ten wałeczek z tego nadzienia, który żeśmy ułożyli był na środku i wtedy jak złożymy ten placek na pół, to dopiero tą grubszą częścią, która okrywa ten nasz wsad warzywny i wtedy dopiero zwijamy to, tak? Dobrze rozumiem? Tak, i dzięki temu wtedy ten cały wsad się rozsypuje po całym tym, takie kieszonce, jaką z tego zrobimy. No mm -hmm. taką kieszonkę masz z tego uformować. Mhm, mm okej. Okay. Dobra, i tak jak to już jest yy, zwinięte, tak, to... Polewasz sosem. A, czyli taki zwinięty kładziemy na talerzu i polewamy sosem i podajemy do spożycia, tak? Lecz ja preferuję włożyć do kubeczka, dzięki temu ta to tortilla trzyma ten swój kształt takiego walca i wtedy jak polejesz ją sosem, to ten sos płynie na sam dół, przynajmniej powinien. Mm, do kubeczka, czyli ona wtedy jest w pozycji pionowej, tak? Tak, dokładnie, a folia aluminiowa chroni przed tym, żeby ten sos nie wypłynął do kubeczka w dół. Mhm, mm no troszeczkę skomplikowane, nie mogę sobie w tym momencie tego wyobrazić, ale ok, e, ufam Tobie. I jak zaczynasz to jeść, to wtedy mhm. jak tą folię się tak odwija naokoło tak? i on nagryza, czy...? No tak jest najwygodniej, wtedy odwijasz sobie kawałek folii i no, nagryzasz tyle ile potrzebujesz i tak, tak kolejno. A, dobrze. Okej, okay, no to będzie tortilla w Twoim wykonaniu, bardzo fajnie. Ile czasu Ci to zajmuje, przygotowanie takiego, takiej tortilli? Całość zajmuje mi średnio 30 minut. Anusz Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. A teraz proszę mi powiedzieć o tej drugiej potrawie, którą przygotowałaś. E, druga nas. potrawa to będzie nas... hummus, z którego też potem A. łatwo przerzucić falafel, więc tutaj złamię trochę Twoją zasadę, bo to będą dwa przepisy w jednym. Nie ma sprawy, nie ma problemu. Mhm. Dobrze, więc hummus, przede wszystkim jego składnikiem podstawowym jest ciecierzyca, Mm -hmm. Można kupić spokojnie w hipermarketach za jedną puszkę jest maksymalnie 5 zł, ale ostatnio widziałam bardzo tanio, w niektórych sieciach były za 2,50 nawet, więc no to nie jest wcale drogi wydatek przepraszam, przepraszam najmocniej, na samym początku chciałem się właśnie zapytać, bo powiedziałeś o puszce, czy jest różnica, jeżeli kupimy, bo rozumiesz, że ta w puszce to ona już jest wstępnie przygotowana, tak? Tak, dokładnie, dzięki no właśnie, czemu oszczędzasz cały jeden dzień. No właśnie, chciałem się zapytać, co w przypadku, jeżeli kupimy taką ciecierzycę w takim woreczku, gdzie ona będzie w postaci takich suchych kuleczek? Musisz ją przez cały dzień albo noc wymoczyć w wodzie z, z solą. Czyli coś takiego jak z polskim jaśkiem, tak? Coś takiego. Ok, czyli zalewamy, jeżeli kupimy taki woreczek, to wsypujemy go do jakiegoś rondelka, zalewamy wodą, i całą noc moczymy i na drugi dzień, co się dalej z tym robi? Na drugi dzień wrzucasz wszystko do garnka i gotujesz mm -hmm. przez 3,5 godziny, mm -hmm. Za jakiś czas dolewając wodę, bo wiadomo, że ta woda ci wy wy wyparuje w tym czasie. Tak, gotujemy pod przykryciem czy bez? Pod przykryciem. Ok, dobrze. I dopiero taki produkt, jeżeli tak jak powiedziałaś nie użyliśmy tej ciecierzycy spuszki, tylko mieliśmy tą e, suszoną, kupioną w postaci takich m, kuleczek, to dopiero ten produkt możemy używać w dalszym przepisie, który będziesz teraz opowiadać, tak? Tak, dokładnie. Super, fajnie, to proszę, proszę kontynuować. Tylko też taka moja rada, ja mm -hmm. proponuję też tą spuszki też gotować przez to godziny, bo zawsze wtedy ona zyskuje na takiej miękliwości, to się potem jednak łatwiej na tym pracuje mm -hmm. i tak, potem odlewamy te nasionka od wody, znaczy mm -hmm. nasionka, na tą ciecierzycę tak. od wody i ważne jest, żeby odłożyć sobie kilka y, takich ziarenek dla późniejszych celów dekoracyjnych. Mm -hmm. No i najlepiej wszystko wrzucić do blendera po prostu i zmienić, bo musimy otrzymać mus. Niektórzy wolą to przez sitko, przez sąsy, czy, czy, no ja wolę przez blender, dlatego że to szybko idzie. Mm -hmm. I teraz w zależności, czy chcemy, żeby hummus był słodki, bo hummus też się je czasami tak oposto do chleba, mm -hmm. żeby było dobre, czy Gorzki raczej, to dodajemy albo orzechy. Moja babcia uwielbia bo jak zrobię z orzechami. Jakie orzechy, przepraszam. Ja używam zwykłych włoskich. Okej. Okay. Tak, a jak nie, to dajemy czosnek i ja tutaj ten przepis raczej rozwinę. Więc dodajemy maksymalnie trzy ząbki czosnku, które też są drobno posiekane. Ej, przepraszam. To jest bardzo ważne. Przepraszam, z tymi orzechami to też całości, czy też je siekasz, czy jakoś siekamy, rozgniatasz? Siekamy, siekamy, siekamy. Siekamy zawijając, albo tłuczem, albo siekamy nożykiem, albo wsypujemy do takiego jakiegoś woreczka i tłuczkiem do mięsa tą płaską częścią rozgniatamy, żeby on był rozkruszony, Okej, okay, super, fajnie. Przepraszam, że tak Ci co jakiś czas przerywam, ale ja staram, się, staram się po prostu tak w miarę możliwości ponieważ jest to podcast, czyli to staram się jakby najbardziej to do słuchaczy takich powiedzmy, którzy będą to robić to pierwszy raz, żeby wiedzieli jak to zrobić, a obawiam się, że gdybyśmy o pewnych rzeczach nie powiedzieli, to ktoś mógłby no, na przykład te orzechy dać w całości, a nie, nie rozgniecione. Ok, proszę Cię, opowiadaj dalej. Mhm. Więc jak już mówiłam Dodajemy drobno posiekany czosnek Ja go też rzucam do blendera, ale potem są średnie warunki zapachowe Więc jak nie macie osobnego blendera do czosnku To nie radzę mhm. I też bardzo ważne są sezam Najlepiej ziarenka sezamu, które też mielimy No bo takie zmielone lepiej pachną i smakują Takie mhm. własnemu Samemu zmielone Mieszamy mhm. to wszystko razem Dodajemy też y, Pieprz kajen, y, To jest bardzo ostry pieprz Więc dodajemy go bardzo mało Mm -hmm. maksymalnie szczypte. Przepraszam, czy y, Twoim zdaniem jest, y, jest to ważne, y, akurat jakiego pieprzu dodajemy? czy na przykład jeżeli byśmy go zamienili na biały albo na czarny, czy to miałoby wpływ na tą oryginalną potrawę, o której teraz opowiadasz? Będzie to miało wpływ na smak, bo okay. pieczka jen, z tego co wiem, troszeczkę podrażnia żołądek, dzięki czemu te walory smakowe są lepsze. Dobrze, fajnie, dziękuję, proszę. Mhm. ale jeżeli ktoś nie ma na składzie no to myślę, że biały pieprz też byłby dobry i kontynuując jak już mamy tą całą ciecierzycę mhm. pastę z sezamu którą zrobiliśmy, mieląc te właśnie nasiona sezamu mhm. i jeszcze pastę zrobioną z czosnku mieszamy wszystko razem i doprawiamy jeszcze sokiem z limonki dodajemy tak dwie, trzy kropelki też nieduże, żeby nie przesadzić to, jaka to będzie konsystencja tego? to ma być taka Papka po prostu, okay. taka zwykła papka, taka żeby ewentualnie dało się z niej uformować kuleczki, żeby nam się nie rozpadały. Aha, czyli też powiedzmy mniej więcej taka miękciutka plastelina, która pozwoli nam na formowanie tak jak kuleczek. Tak, dokładnie, ale jeżeli też o to chodzi, tak, żeby dała się smarować spokojnie po chlebie albo maczać, bo bardzo dobrze jest to na przykład sobie maczać marchewkę i chrupać. Aha, dobrze. A powiedz mi taką rzecz, czy ponieważ no, czasami powiedzmy te składniki mogą być bardziej powiedzmy wilgotne, czy bardziej nasycone, czy, czy zdarzało Ci się, jak już wielokrotnie robiłaś tą potrawę, że ona czasami miała inną tą konsystencję, że była tak bardziej sucha, albo bardziej. E, taka, e, lepka, taka lepka czy ja powiem taka no, rozwodniona i jeżeli Ty chciałaś to zmienić, czy, czy coś co robiłaś powiedzmy czy coś dodawałaś czegoś więcej albo mniej powiedzmy. Znaczy no stosowałam najbardziej standardową metodę czyli sypałam mąkę jeżeli wychodziła mi zbyt bardzo rozwodniona mhm. a jeżeli wychodziła zbyt taka stała to lałam trochę więcej soku z limonki okej, okay, fajnie, super dziękuję. To jest bardzo ważny moment bo ktoś może powiedzmy, no, dodać czegoś, co nie byłoby, żeby osiągnąć ten efekt, albo martwić się, co, może zro co ma zrobić, bo, bo akurat nie jest takie, jak my tutaj o tym o opowiadamy, okay. mamy, Czyli czy w przypadku, gdy mamy to w postaci tych, mm, e, tych kulek, które żeśmy uformowali, to co z nimi robimy? Jakiej wielkości w ogóle te kulki mają być? Bo tak, do tej pory to już był humus. i humus to jest taki najzwyczajniejszy, najprostszy żydowski sos praktycznie do wszystkiego, poza słodyczami. A jeżeli chodzi o te kuleczki, to z nich mm -hmm. zrobimy falafel i do tych kuleczek to są takie maleńkie kotleciki wielkości, jakbyście sobie zrobili taki z kciuka i swojego palca wskazującego. To wam wyjdzie taka mała kuleczka, prawda? Mhm. Mm to mniej więcej tej wielkości robimy właśnie te kuleczki z falafelu. Okej. Okay. I, I potem y, mieszamy je z posiekanymi liśćmi kolendry ja też robię baryli a to takie moje innowacyjne wprowadzenie dodajemy też cebulę taką zwyczajnie przesmażoną na masełku Mhm. Mm mm -hmm. i no słucham tak proszę proszę opowiadaj aha bo myślałam że chciałbyś coś powiedzieć no ja potem... później powiem bo ja też y, w sumie wiesz cieszę się że mówisz o tych y, dodatkach tak, ja też bardzo polecam bazylia, bardzo dobrze wpływa na trawienie. Więc tak, yy, byliśmy na tym etapie już kotlecików, że rozmiar mniej więcej obrączki, jak zrobimy sobie z palca wskazującego i kciuka. Mm -hmm. I te kotleciki powinniśmy smażyć w głębokim oleju, czyli nawet możemy nalać cały garnek i po prostu wrzucać. Z tym, że mi się bardzo często nie wiem do tej pory, dlaczego rozpadają. Jak robią to w zawsze działało. Może mm -hmm. korzystam ze złej oliwy albo oleju. A teraz mi się cały czas rozpadają, więc taka rada, najlepiej obtoczyć je w bułce tartej z mąką. To dzięki temu ta bułka tarta i mąka trzymają te kuleczki w całości i one się wtedy nie rozpadają. Okej, okay, dobrze. A jak długo smażymy? Dopóki nie zobaczysz, że się zrobiły takie złociste, bo kolor cieciorki tej takiej zmieszanej tak? jest taki jasno-żółto-brązowy, mm -hmm. a mają być takie właśnie złociste. Okej, okay, czyli i wtedy takie kuleczki wyławiamy i one są częścią, tak już je spożywamy, czy one są częścią jakiejś większej potrawy? Możemy je spożywać tak zwyczajnie, wymaczać sobie w humusie, a jeżeli ktoś woli, może wrzucić do pity z warzywami. To wszystko zależy właściwie od uwarunkowań smakowych. Mm -hmm, mm -hmm. Fajnie, super. A czy może przygotowałaś coś dla naszych słuchaczy na słodko? Anusz Widelec najsmaczniejszy podcast w sieci. Czy w ogóle, w ogóle zacznijmy od tego, czy jesteś kawoszem, pijasz kawę może? Bardzo lubię kawę, ale niestety nie mogę pić jest zbyt dużo. A czy do kawy, czy kawa jest związana z jakimś właśnie słodkością, z jakimś ciasteczkiem? Raczej ja kawę uwielbiam podać w ten sposób, że robię taką zwyczajną, gorącą, zasypuję, oczywiście sypana, nie taka rozpuszczalna tylko konkretnie. Mm -hmm. Lubię ją sobie porać bitą śmietaną, która wtedy taką fajną piankę mi tworzy na górze. Lubię sobie do tego dodać takie zwykłe pianki, takie, takie słodkie, zwykłe, takie ciągutki tak. i na to jeszcze posypać różnego rodzaju posypki. Oh, to na to jest ta kawa. <głos> A czy próbowałaś może my, zamiast powiedzmy tej pianki czy bitej śmietany e, e, zrobić kogiel-mogiel i koglę mogłem polewać? Mm, to mi podrzuciłeś ciekawy pomysł. Tak, na nie pamiętam skąd y, takie coś się wzięło, ale właśnie moja mama swego czasu podawała nam jak przychodziliśmy na niedzielne obiady, podawała w ten sposób kawę i to było bardzo... No bardzo fajne to było, wiesz, bardzo smaczne, także po prostu przy okazji to jak nalewamy do filiżanki kawę, to nie nalewamy jej pełna, czy powiedzmy do dużego kubka, tylko zostawiamy tak gdzieś z 2 cm i ubijamy wcześniej ubije, ubije, ubity właśnie ten kogiel-mogiel, wlewamy do tego i to on się, on się tak fajnie... Utrzymuje na powierzchni i mamy takie jak kiedyś mleczne wąsy przy upiciu tej kawy i to on, ponieważ jest słodki, to tak się miesza z tą gorzką kawą i daje takie no, fajne takie doznanie aromatyczno-smakowe. Ok, czyli ze słodkości to, to tylko właśnie takie ciągutki i bita śmietana. A widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. A powiedz mi jeszcze taką rzecz. Czy my, ro, y, chciałbym wrócić na moment jeszcze do tego, e, do tego kurczaka? Rozumiem, że nie jesteś wegetarianką, jeżeli występuje mięso w Twoim jadłospisie? Nie, nie jestem. Dobrze. E, jeżeli możesz, to ja bym chciał poprosić Ciebie o, o rozwinięcie tego, e, tego tematu, tego kurczaka, który mówisz jest pieczony cały a wcześniej moczony w mleku. Czyli powiedzmy tak, kupujemy gdzieś tam na markecie jakąś tuszkę, tak, kurę, którą przynosimy do domu, myjemy i co dalej robimy z nią? E, raczej ja to chyba źle wyjaśniłam, bo ja proponuję samą pierś z kurczaka. Hmm. Ją Aha. dokładnie umyć, wiadomo, oprawić, czyli wyciąć te wszystkie białe kawałki, żyłki i wtedy sobie tniemy tą piersi na paseczki. Te paseczki moczymy w mleku, a potem wrzucamy, ja proponuję kupić taką gotową panierkę, bo wtedy jest mniej roboty. I nie wrzucamy tego na żaden tłuszcz, tylko wykładamy na folii aluminiowej Aha. i wstawiamy do nagrzanego na 150 stopni piekarnika na maksymalnie 15 minut. Aha. Wtedy białko się zetnie i to będą takie gotowe do spożycia, takie paluszki w pewnym sensie. Tak, Siemiotkie. dokładnie. I to nawet można jako przekąska albo do sałatek też pobrzucać. I to wtedy jest bez tłuszczu, więc o wiele zdrowiej. A to mięsko się naprawdę fajnie ścina i nawet trochę pęcznieje. Mhm, fajnie. Mówisz zdrowiej. To czy ja mam rozumieć, że Ty nie jadasz frytek? Unikam. <laughs> I, nie, I też unikasz wszystkich fast foodów? no staram się, ale czasami wiadomo, że się człowiek skusi <głos> coś one w sobie mają prawda? okej, okay, no to dobrze ja Ci polecam, jeżeli masz ochotę czy znaczy jak może nie ochotę, ale jak lubisz, to polecam Ci spróbować sobie zrobić samemu hamburgery w domu ale tak no rzeczywiście czasami jesteśmy zagonieni zalatani czasami człowiek zapomnił, że minęło już pół dnia żołądek się domaga jakiegoś jedzenia, a tutaj nie ma nic na horyzoncie, tylko jakiś McDonald's czy cheeseburger, czy coś w tym stylu, prawda, czyli, aha, dobrze, powiedz mi jeszcze tak, jak chciałem, ponieważ tutaj opowiadasz o tych potrawach, z Izraela. Ja bym chciał Cię zapytać, czy taka potrawa, która jest bardzo popularna w Polsce, i mnie, nie wiem, czy dobrze mi się kojarzy, ale kojarzy mi się też między innymi z Izraelem, czy z tamtymi krajami, jak popularna pita, czy mięso mięsoskija, czy, czy ta potrawa jest również popularna w tamtym kraju? Powiedz mi. Czyli znaczy, pita jak najbardziej. Ją się je właściwie w każdej chwili. Ja przepraszam, za ten w szerec, ale moje szczury właśnie dorwały worek i niestety nie mogę tylko teraz, żeby tak go znowu wezmą. Więc tak, pita jest rzeczywiście bardzo popularna i nawet mają tam z tego, co wiedziałam, pitę taką, w składzie jest i ogórt albo na przykład z kawałkami szynki, więc są różne też innowacje. Mhm. I co naprawdę pyszne, polecam, jeżeli macie kiedykolwiek możliwość takiej prawdziwej pity izraelskiej, to jak najbardziej. Dobrze, tylko ja chciałem jeszcze zapytać się, bo w zasadzie to ja powiedziałem, chciałem powiedzieć o jeszcze innej potrawie, czyli powiedziałem o dwóch, bo jeszcze chciałem się zapytać ciebie o kebaba, bo tak mi się wydaje, że ja parę razy kiedyś na dworcu jak się żywiłem, to właśnie takie mięso krojone z tego, z tego właśnie nabitego na metalową rurkę mięsa takie skrawki były krojone i one właśnie były wkładane do takiego do takiego właśnie w sumie to wyglądało jak dłoń do takiej kieszonki, do której były warzywa właśnie wkładane i mięso i to była właśnie taka pita kebab. Ja chciałem się zapytać jeszcze o tego kebaba. Czy takie, takie coś też widziałaś może w Izraelu? Nie, w Izraelu tego nie widziałam ani razu, natomiast z tego co wiem, to jest postawa tu, potrawa po turecka, nie arabska. Aha. No to dobrze, to, no to fajnie, no to wyprostowałaś. E, czyli ja się pomyliłem. Dziękuję bardzo, już teraz wiem, czyli a, turecki będzie. Turecka będzie pita, a Kebab będzie.. nie źle mówię. Turecka jest y, kebab, turecki jest, a tak? pita jest arabska, taka żydowska. Aha, okej, okay, fajnie, super. A nóż widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. No to dobrze, no to wiesz co, to już powoli będziemy kończyć, przepraszam, że się tak męczę, ale mnie ciekawi jeszcze, jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi, jak wygląda sytuacja takiego picia mleka, czy tam oni piją mleko powiedzmy tak jak w Europie krowie, czy oni piją mleko kozie, czy nie wiem, kobele, czy, czy w ogóle może nie piją mleka w Izraelu? z tego co ja się spotkałam mm -hmm. to raczej korzysta się z przetworów mlecznych, czyli głównie lody i tam mleko jest słodkie mi to kiedyś tłumaczyli w ten sposób, że tam krowy karmi się głównie sezamem, mają tam strasznie dużo sezamu, Aha. wszędzie w jakichś bułkach, gdziekolwiek z tego co widziałam, wszędzie jest prawie sezam i dzięki temu te krowy mają to mleko jakby słodsze, przynajmniej tak, tak to zrozumiałam jak mi tłumaczono, mm -hmm. I dzięki temu lody też są bardzo słodkie, no a że tam jest gorąco, tam się przynajmniej dwa razy dziennie wtedy lody jadło. No właśnie, bo to też jest kłopot z przechowywaniem właśnie tych, tych potraw. Tam chyba lodówki to, chyba, no na pewno lodówki chodzą na okrągło. Okej, okay, fajnie. No to super. To wiesz co? To ja bardzo serdecznie dziękuję kaszanie. A w naszym podcaście przeważnie my, jako gospodarze, czyli Paweł i ja, opowiadamy o potrawach, które żeśmy sami robili. Tutaj, ja jeszcze ani Paweł takiej potrawy, żeśmy nie robili, ale nasz gość robił, poleca, to są jego ulubione potrawy. No i cóż, życzymy powodzenia, a my, czy, my, czy ja, jak kiedyś zrobię to, opowiem jak mi to, jak mi to wyszło pierwszym razem, mam nadzieję, że się uda. Nie przejmujcie się, jeżeli coś Wam nie wyjdzie, zawsze możecie za jakiś czas do tego wrócić. Dobrze, to ja bardzo serdecznie dziękuję Ci za to, że zgodziłaś się wystąpić w naszym podcaście jako gość i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś nasi słuchacze ponownie będą mogli Ciebie usłyszeć. Dziękuję również za zaproszenie i także mam nadzieję, że słuchacze jeszcze kiedykolwiek będą mieli możliwość usłyszeć o przepisach, które bym proponowała. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je w komentarzu pod odcinkiem i obiecujemy, że wrócimy do tych spraw przy kolejnej sposobności. Zapraszam na kolejny odcinek za dwa tygodnie. Mam nadzieję, że równie, a może nawet jeszcze bardziej ciekawy. Do usłyszenia. Cześć. Dziękujemy. Cześć. Dziękuję również. Cześć.